kolejnego wieczoru w Misterium Grozy. Tym razem mamy wydanie nasze już siódme i witam Was w tym wydaniu. Krzysztof Korsarz-Biliński i Michał Ostanawski. Może to siódme wydanie będzie jak najbardziej szczęśliwą liczbą. No dzisiaj będzie o tyle inne wydanie, można tak powiedzieć, że będzie troszeczkę poszatkowane pomiędzy mnie a Michała z paru względów, że dzisiaj w studiu będziemy się przetwierać, tak by można było to ująć. Dzisiejszą audycję otworzył zespół Morior axis z zespół z Dolnego Śląska, który Onegdaj wydał płytę Sudesian Winter. Ta płyta zawiera pięć utworów, z których jeden nosi tytuł Jawornik Wielki i być może dla niektórych byłoby zaskoczeniem Taki tytuł na płycie dość black metalowej, jak zauważyliście stylistycznie. Jawornik Wielki jednak nie jest tutaj przypadkiem, gdyż jest to góra w Górach Złotych niedaleko Złotego Stoku, o której krąży legenda jakoby była miejscem bogów śmierci. Wiadomo, że w okolicach Złotego Stoku przez ostatnich tysiąc lat wydobywano złoto i wokół miasteczka sporo. Jest starych sztolni, różnych jam, szybów. No i tutaj akurat trzeba by było, wędrując po tych górach, zachować pewną ostrożność. A skąd legenda Jawornika Wielkiego i czego dotyczy, skoro jest to Góra Bogów Śmierci? Otóż na zboczach gór snuły się onegdaj białe dymy, które w jakiś sposób były powodowane właśnie przez złoża złota, jakie gdzieś tam wszędzie się znajdowały. Strudzeni wędrowcy grzali się wtedy na przykład przy ogniskach, a od wysokiej temperatury w takich grotach wydobywały się związki arsenu. I te związki właśnie potrafiły nieraz tak podtruć ludzi, że umierali tam, no i znajdywani przez inną ekipę w takiej sytuacji no nikt Oczywiście nie widział żadnych śladów zbrodni, stąd pojawiła się legenda, że istnieją tam duchy zmarłych, które właśnie w jakiś sposób zabierały żywych z tego świata. O tej legendzie właśnie mówi też również ten utwór, który słyszeliśmy. Więc Morior Axis, Jawornik Wielki już za nami. A co w audycji? W dzisiejszej audycji m.in. opowiemy o Kodzie Himmlera, książce wydanej przez wydawnictwo Wideograf, książce Przemysława Piotrowskiego. Oczywiście książce, o której już wspominaliśmy na naszych prelekcjach na Warkonie w Tomaszowie Mazowieckim, ale dzisiaj wspomnimy oczywiście tutaj na naszej antenie Misterium Grozy o tym również. Oczywiście nie obejdzie się bez tego, że byliśmy na wspomnianym już Warkonie w Tomaszowie Mazowieckim. Warkon również będzie miał dzisiaj swoje 5 minut. Opowiemy o tym, co i jak tam się działo. Konwent był naprawdę sympatyczny, nieduży, ale naprawdę w atmosferze takiej, w jakiej powinny być chyba wszystkie konwenty. Poza Warkonem, dziś jeszcze film "Goodnight Night, Mommy, to jest film, o którym przede wszystkim opowie Michał Stonawski właśnie, gdyż jest to horror, który ostatnimi czasy zafascynował go bardzo silnie i będzie miał tutaj dla was z pewnością kilka takich niespodzianek w odkryciu nowego wymiaru grozy, jakim ten film stara się posługiwać za tym filmem oczywiście parę słów o czterech echach grozy Tomasza Siwca i Norberta Góry, króciutkiej książeczce, ale bardzo ważnej, jeżeli chodzi o akcję horror w z chorobą, jak i ważnej ogólnie jako lektura grozy w naszym polskim środowisku. Zapraszam więc na te i inne atrakcje naszej audycji. Przed Wami kolejne przynajmniej półtorej godziny. No i oczywiście jeszcze jedna sprawa. Ha, dzisiaj w naszym kąciku audiobooka będzie miał swoje miejsce utwór Andrzeja Juliusza Sarwy, Zagadka jesiennej nocy. Zapraszam więc raz jeszcze i przed nami kod Himmlera. Powieść Przemysława Piotrowskiego, kod Himmlera, została przez wydawnictwo Wideograf opatrzona przy domkiem thriller. Tutaj można byłoby się z tym zgodzić, gdyby nie pewne elementy, które książkę raczej skłaniają stricte ku literaturze grozy. Już wspominaliśmy o kodzie Himmlera troszeczkę wcześniej, i dzisiaj może właśnie, tak jak mówię, troszeczkę więcej na jej temat. Cała akcja powieści rozgrywa się wokół bunkrów Rize, czyli tzw. tzw. olbrzyma w górach Sowich. Tam właśnie Niemcy w czasie II wojny światowej mieli zamiar zbudować tzw. Wunderwaffe, czyli super silną broń pozwalającą wygrać im II wojnę światową. Ta broń pojawia się już mniej więcej na początku książki i od samego początku wymyka się spod kontroli. Cała akcja zawiązuje się wokół osoby Tomasza Turczyńskiego. Jest to dziennikarz zielonogórskiej redakcji sportowej jednej z gazet, który razem z napotkaną bibliotekarką Kasią wpakowuje się w niezłą kabałę. A wpakowuje się dlaczego? Dlatego, że jego dziadek pozostawia po swojej śmierci niedawno odnalezione w bunkrach Rize. Dokumenty. Te dokumenty świadczą o tym, że właśnie w tych bunkrach tworzono supertajną broń Wunderwaffe. No, czy to jest tak do końca broń Wunderwaffe od samego początku, jeszcze nie wiadomo, ale jest to na pewno taka tajemnica, która, no, niestety sprawiła, że dziadek Tomasza Turczyńskiego dostał po tej wiadomości, po tym odkryciu zawału. Tomek, za punkt honoru, przedstawia sobie to, że rozwiąże tajemnicę, dowie się czego dotyczą te dokumenty, a robiąc to na początku tak bardzo hobbystycznie, okazuje się, że wplątuje się w międzynarodową awanturę. Ta awantura sięga nie tylko poza granice Polski, bo akcja toczy się częściowo w Norwegii, w Niemczech, później w Anglii, ale koniec końców ostatecznie przenosi się na Antarktydę, na ziemię królowej Maut i tam właśnie dokonuje się ostateczne odkrycie. Książka to utwór, który czyta się niesamowicie przyjemnie i niesamowicie też zgrabnie. Jest napisana rewelacyjnym, bardzo czystym i przygodowym językiem, tak więc akcja leci tutaj bardzo szybciutko. Sama akcja właśnie, o której wspominam, mogłaby tutaj być przyrównana właściwie nawet do książek niektórych szpiegowskich, także niewykluczona byłaby tutaj y, lekka porównywalność jej z y, na przykład tożsamością Borna czy chociażby niektórymi elementami filmów Jamesa Bonda. Walka wywiadów może nie jest tutaj tak silnie zarysowana, ale sama ta ich y, właśnie obecność i wikłanie się spraw pomiędzy agenturą rosyjską, a agenturą niemiecko-norwesko-międzynarodową, no, amerykańską również, powiedzmy, no, ma tutaj wyraźne znaczenie dla całej fabuły. No i przez e, całą książkę śledzimy losy przede wszystkim właśnie tych dwóch bohaterów Tomka i Kasi. I razem z nimi jeszcze jest jeden niemiecki profesor, a później włącza się do tego wszystkiego ostatni z żołnierzy Marines, Andrew Wright, który... Właśnie był tą osobą, jaka przeżyła jako jedyna pewną operację na Antarktydzie pod koniec II wojny światowej. Do książki muszę zachęcić przede wszystkim ludzi, którzy no, uwielbiają grozę, ale uwielbiają również przygodę, jaka się z tym wiąże. To nie jest taki horror, można powiedzieć, który przeraża tym, że dzieje się w naszej okolicy to jest właśnie taki horror z rozmachem troszeczkę tutaj naleciałości twierdzy Paula Wilsona również by się przydały, aczkolwiek tak już nie do końca, może więcej tych naleciałości bym znalazł we, we wspominanym naszej audycji w podziemnym mieście Łukasza Henela ale tutaj właściwie pewne elementy dwóch tych książek są ze sobą dosyć podobne, przede wszystkim właśnie nazistowskie Niemcy ich tajne eksperymenty z tajną bronią. Co prawda, kiedy Łukasz Henel pisał swoją powieść grozy, to horror był rzeczywiście nadnaturalny, a tutaj Przemysław Piotrowski, może troszeczkę zdradzając i spoilerując, muszę powiedzieć, że jakby wszystko starał się bardziej tak urzeczywistnić, tak więc nie ma tutaj pewnych elementów nadprzyrodzonych, chociaż, chociaż... Chociaż można by było stwierdzić, że coś takiego jest, ale bardziej właśnie tak, jak mówiłem, wszystko tutaj jest takie dosyć racjonalnie wyjaśnione. Fantazja Przemysława Piotrowskiego jest naprawdę tutaj wielkim atutem. Wszystko, co opisał jest naprawdę plastyczne i cała tutaj zgrabna historia, jaka się pojawia, Zazębia się i tutaj czasem było tak, że kiedy czytałem tę powieść, dziwiłem się niektórym decyzjom bohaterów. Chociażby temu, że doświadczeni agenci właśnie MI6, tudzież właśnie CIA, biorą na swoją odpowiedzialność na wyprawę na Antarktydę dwóch właściwie żółto kompletnych, czyli Kasie i Tomka. Dlaczego to robią? No zachodziłem w głowę przez połowę książki, bo sobie myślę, no jaki inny konkretny i rzetelny agent brałby właściwie cywili na taką wyprawę bardzo, bardzo niebezpieczną, bądź co bądź, bo okazuje się, że walka wywiadów... No, już wcześniej dała o sobie znać, Tomasz Turczyński został bowiem w jednym momencie książki ranny, no i o tym dokładnie wiedzieli również agenci, więc moje zdziwienie, że na taką ciężką wyprawę wzięli ze sobą dwie takie niedoświadczone osoby, było, było wielkie. Ale jak się okazało, książka wyjaśnia nam, dlaczego tak mogło się to właśnie potoczyć. Tak jak już wspomniałem, książka Przemysława Piotrowskiego to bardzo zgrabnie napisana lektura i bardzo atrakcyjna. Tym bardziej, że w czasie upałów, kiedy ją czytałem, była dla mnie niesamowitą ochłodą, bowiem akcja, która toczy się na Antarktydzie, pomimo gorącej atmosfery, no, jakiś klimat taki mrozu ze sobą przenosi. I właśnie klimat tej książki również jest dla mnie ważny, istotny. Przemek potrafił stworzyć taki klimat właśnie jesienno-zimowy. Wszystko, co dzieje się w tej powieści jest przesiąknięte jakąś taką chmurną, mglistą atmosferą. Sam opis chociażby wydarzeń na Antarktydzie i wszystkich tych miejsc, także bardzo mile, można powiedzieć, dopełnia tej atmosfery powieści. I tutaj oczywiście też no, trzeba wspomnieć o Niemcach o Himmlerze, bardzo dużo elementów, można powiedzieć takich odniesień do okultystycznej symboliki nazizmu u Przemysława Piotrowskiego się znajdzie, więc wszystkich, których kręcą takie klimaty, z pewnością mogliby w tej książce znaleźć tego dosyć sporo. Wiele, wiele więcej będzie mi ciężko zdradzić, ponieważ żeby nie odkrywać kart i pozostawić wam całą tą tajemnicę, pozostanę tylko właśnie na tym powtórzeniu, że książkę czyta się naprawdę świetnie i ja jestem w stanie dać jej naprawdę wysoką ocenę. Oczywiście książce również wytykano niektóre elementy, jak chociażby takie, że Autor, autora ponosi nie tylko fantazja, jeżeli chodzi o wydarzenia na Antarktydzie, ale fantazja również, jeżeli chodzi o polską reprezentację piłki nożnej, która w tej książce, akcja dzieje się bowiem w przyszłym roku, w tej książce jest drużyną na naprawdę najwyższym poziomie i gromi jak najbardziej światowe sławy. Czy taką drużynę polską osiągniemy, to się jeszcze zobaczy. Na razie można powiedzieć, że z naszą drużyną piłkarską nie jest tak najgorzej, jak było to ostatnimi czasy, więc kto wie, może nie w 2016, ale kilka lat później taka reprezentacja powstanie. Również pewnego rodzaju takim mankamentem może być przedstawienie tutaj akurat Rosjan w tej książce i da się wyczuć pewnego rodzaju lekką chyba niechęć autora, ponieważ pomimo tego, że Rosjanie no, są tutaj silni i są nieźle wyszkoleni, to jednak straszne z nich ogóry, mówiąc kolokwialnie. Tak również i jest w przypadku tajnego igenta Iwana Sokołowa, który też pomimo całego swojego jakby wyszkolenia, no i może doświadczenia, jakie posiada, no, w pewnych momentach jakby staje się takim dużym dzieckiem w tym wszystkim. To może są takie niektóre rzeczy, które samą lekturę niewiele może psują, ale gdzieś da się zauważyć, że mogłoby być to rozpisane troszeczkę lepiej, dokładniej no i z takim większym jakby dystansem, bo tutaj zdają mi się takie osobiste pobudki być widoczne. Książkę zachwala wielu innych również yy, redaktorów i pisarzy, m.in. Sebastian Sokołowski, który już o niej mówił, a także Kazimierz Kyrcz, który sam jakby jest zachęcony do wypra wyprawy szlakiem opisywanych w powieści wydarzeń. I jest to prawda, bo rzeczywiście powieść dokładnie opisuje miejsca, w których bywają nasi bohaterowie i Rzeczywiście mogłoby się stać dla kogoś, kto lubi takie niemieckie tajemnice, pewnego rodzaju przewodnikiem po miejscach, które warto zwiedzić. Kod Himmlera zatem raz jeszcze polecam. A o samym autorze można tyle powiedzieć, że wcale nie ma się co dziwić, że jakby głównym bohaterem powieści jest dziennikarz sportowy ponieważ sam Przemysław Piotrowski był dziennikarzem sportowym a potem śledczym w gazecie lubuskiej jest też absolwentem oczywiście Uniwersytetu Zielonogórskiego, z tamtych stron pochodzi studiował też w Hiszpanii i USA, więc nie jest to osoba, która tych klimatów, o których pisze nie zna, a przede wszystkim klimatów norweskich, które mi osobiście bardzo, bardzo się podobają mi. w ogóle Norwegia jest dla mnie krajem, który chce bardzo odwiedzić, to tutaj Przemysława Piotrowskiego można o tyle podziwiać, że pracuje również w branży naftowej, w Norwegii właśnie. Tak więc tyle mogę powiedzieć, że zazdroszczę mu i mam nadzieję, że jego praca nie jest pracą bardzo, bardzo ciężką, ale pozwala również na to, żeby zwiedzić kawałek wspaniałych krajobrazów. Kod Himmlera raz jeszcze polecam jako niesamowitą powieść, ogólnie mówiąc grozy, aczkolwiek nie tej nadprzyrodzonej, ale naprawdę takiej wyjątkowej, świetnie napisanej. Przechodząc do kolejnej odsłony muzycznej w dzisiejszym Misterium Grozy, Pomyślałem sobie o klimatach wampirycznych. Ostatnio natrafiłem na swojej półce na płytę grupy Nosferatu Rise. Płyta wydana pierwotnie w 1993 roku to opowieść przede wszystkim właśnie w klimatach wampirycznych. Te wampiry są jak najbardziej pełne uroku, wdzięku, erotyzmu, ale też krwiożerczości. Więc z tej płyty myślę, że taki wampiryczny w klimatach może trochę Anny Rice. Kawałek? Kawałek tytułowy. Rice. One more kiss and we say goodbye to angels in her eyes. One more look and we kiss her all to heaven. In between the sky on earth, I'm waiting for a rise. In between. Mama, ich mache alles. Ich kann sie uns nicht mehr auseinanderhalten. Ostatnio mniej rozmawialiśmy na tematy filmowe. Dzisiaj akurat, zazwyczaj to ja byłem takim prowodyrem, Michał się mnie pytał, co ja tam ostatnio oglądałem, a dzisiaj y, mam tego typu pytanie do mojego właśnie współredaktora, czyli co pan ostatnio dobrego oglądał? A wiem, że tak, bo już o tym słyszeliśmy na Warkonie. Tak, obejrzałem sobie świetny horror, nazywa się po niemiecku Izze Izze, i jest to... Dosyć ciekawe, bo właśnie horror jest niemiecki. Do tego nie przyzwyczaiło nas kino. Niemieckie kino jest odrobinę twardsze, mam wrażenie, i cięższe, wobec czego e, jak najbardziej nadaje się na horrory I aż dziwnie bierze, że, że do tej pory jakoś e, dużo się tym nie zainteresowałem, w sensie, właśnie horrorów w kinie niemieckim. Izza, Izze jest. E, szczególnym filmem, ponieważ było reklamowane głównie przez trailer, jakoby był najstraszniejszym trailerem filmowym, jaki kiedykolwiek został stworzony. No, byłem ciekawy. Obejrzałem trailer. Nie powiedziałbym, żeby był specjalnie straszny, natomiast na pewno był tak nastrojowy, że fenomenalnie mnie zachwycił i, i sprawił, że no, bardzo chciałem obejrzeć ten film. Filmu, chociaż został wydany w roku 2014 w, i w, na świecie znany jest głównie jako Good Night Mommy, filmu nigdzie nie ma. I niestety musiałem skorzystać tutaj z usługu, usług naszej sieci czyli e, serwisów oferujących oglądanie filmów e, w sieci. Nie wiem, czy jak to jest potraktowane, czy to jest piractwo, czy nie. Natomiast e, no, to jest temat e, dosyć sporny, bo zwyczajnie nie miałbym jak inaczej obejrzeć tego filmu. Nigdzie go nie ma. E, film jest, no co tu dużo mówić, e, bardzo klimatyczny. Po pierwsze, nasuwa się tutaj skojarzenie z lśnieniem Kubryka. Dlaczego? Ano dlatego, że klimat pierwszej części, tak do nazwy, roboczo-filmu jest po prostu kuburikowski. Mamy tak samo w dźwięku, jak i w formie podania. Mamy bardzo wolne, jednostajne ujęcia. Mamy bliźnięta, yy, no, które których to historia jest opowiadana, a także jest, jest tutaj bardzo dużo budowania klimatu. Zamiast, tak jak przyzwyczailiśmy się w wielu, wielu współczesnych filmach grozy, zamiast od razu uderzać w sedno, film zwyczajnie pozwala czytelnikowi pozwala e, oglądającemu wsiąknąć w swoją fabułę i w swój, e, swój swój konstrukt budowlany, można tak powiedzieć. To jest dosyć ciekawe, bo chociaż nie jest to e, film podzielony jakoś szczególnie, da się tutaj wyróżnić właśnie takie dwie części, o których pokrótce opowiem. Sama fabuła, po pierwsze. Fabuła jest... E, taka, że w domku, w którym w no, można powiedzieć, takim norwesko wyglądającym domku e, mieszka sobie dwoje bliźniąt z matką, a ta przyjeżdża z pewnego dnia ze szpitala e, z obanerzowaną twarzą, prawdopodobnie jest po operacji plastycznej. E, bliźniaki nie poznają swojej matki, nie wiedzą co z tym zrobić. No i tutaj już więcej nie mogę powiedzieć, bo już zacząłbym się bawić w spoilery, no. Kimat zaczyna być widoczny już w pierwszych sekundach filmu, kiedy to powolne ujęcia sprawiają, że... zwyczajnie zaczynasz jako widz doszukiwać się tutaj czegoś, co mogłoby ci wystarczyć, ale nic takiego nie ma. Oprócz tego, tego że... To jest, to jest ciekawe, ciekawe doświadczenie, ciekawe porównanie, którego chcę użyć. Mianowicie rzadko bywa tak, aby postacie wykreowane jako, jak no, można powiedzieć, kukiełki były dla filmu czymś dobrym. Postacie powinny być żywe, bohaterowie powinni być żywi. Natomiast tutaj mamy odwrotność tego. Bohaterowie nie są żywi, wyglądają jak, jak kukiełki są. Ci chłopcy, ci bliźniacy są trochę zdziczali wręcz. Ich matka też nie za wiele mówi. W tym trailerze widać, że nie mówi wcale, natomiast w filmie wyrzeka parę tam słów. To wszystko przyczynia się właśnie do fenomenalnego budowania klimatu. Razem z wspomnianymi już powolnymi ujęciami. Co dalej? E, ano, jest takie miejsce w filmie, kiedy właśnie następuje ten podział i, i w, przechodzimy do jakby drugiej części, w której e, zwyczajnie wszystko odwraca się do, do góry, do góry e, nogami. Całe, całe nasze pojęcie o filmie odwraca się do góry nogami i nie jest to zdradzę jedyne takie miejsce w scenariuszu. Czy I mnie przestraszył? No powiedzmy, że, że tak. Miałem, taki, miałem parę takich momentów, kiedy zwyczajnie miałem gęsią skórkę. Michał, z tego, co opowiadasz, mówisz o kukiełkowości tych postaci, czy aby nie jest tak, że ten film w pewnym sposób jest jakby filmem symbolicznym? Z tego, co też tutaj napominasz właśnie o tej pewnego rodzaju takiej niesamowitości, jeżeli y, dzieci spostrzegają swoją matkę za, za pryzmatu maski, jakby nie widzą dokładnie jej twarzy i wtedy tracą jakby ten więź rodzinną z nią, y, czy to właśnie nie jest pewnego rodzaju symbolizm psychologiczny? I czy to jest pierwsze pytanie, a czy drugie, y, drugie pytanie, czy tam w ogóle można mówić o horrorze y, w sensie takim, że dzieją się rzeczy nadnaturalne? To zacznę od y, drugiego pytania. Anon nie jest to film e, jako... nie jest to horror, na pewno. Nie ma tam rzeczy nadnaturalnych, jest e, za to gra psychologiczna i to za, też zabawa psychologiczna z e, odbiorcą. Więc jest to pełnoprawny film grozy, który potrafi wystraszyć i nawet właśnie bardziej niż standardowy horror, w którym pojawiają się jakieś, jakieś potwory. Co to, do twojego pierwszego pytania, Symbolizm, no, można tak powiedzieć, ta kobieta, ta ich matka też nie zachowuje się tak, jak oni by od niej oczekiwali. W zasadzie też nie poznaje, mówiąc krótko, sama siebie w pewien sposób. Nie, nie wydaje się, aby to była tak naprawdę ich matka, i tutaj właśnie zaczyna się ta zabawa z widzem, o której wspomniałem. Zaczynamy się zastanawiać, czy to na pewno jest mich matka. Czy to jest ktoś podobny, ktoś podszywający się może. Co jest nie tak w tym, w tym całym ujęciu tej skołatanej rodziny po wspomnianym w fabule nawet rozwodzie. Co tu, się, co tu nie gra. I powoli zaczynamy odkrywać te tajemnice, a nawet się no poniekąd domyślać, a potem wszystko się okazuje, że to jest zupełnie co innego. Czy, czy tutaj następuje pewien symbolizm matki, która jest jakby, nie wiem, odrzuca dzieci, czy może dzieci odrzucają ją? Na pewno, tak, jak mi się wydaje. O czterech echach grozy my już tutaj wspominaliśmy chyba kilkukrotnie. Jest to niewielka książeczka, która została wydana w serii horror w walce z chorobą, którą zapoczątkował Tomasz Mordum X Siwiec i jest to książka właśnie autorstwa jego i Norberta Góry. Książka to zbiór czterech opowiadań, po dwóch na każdego autora. I tutaj muszę powiedzieć, że jestem w wielkim szoku i pod wielkim wrażeniem opowieści Tomasza Siwca. Oba jego opowiadania, Marzanna Królowa Polski, a także wcześniejsze potworów nie obsługujemy, to prawdziwy majstersztyk, jeżeli chodzi o taki horror bardzo emocjonalny. Tutaj akurat y, to nasz siwiec zupełnie jakby nie miał nic wspólnego z y, okropieństwami, z gory, nie ma tutaj żadnych takich klimatów bardzo y, tych. Y, nie ma tutaj okropieństwa, nie ma tutaj horroru takiego sensu stricte, ale jest niesamowita opowieść właściwie grozy. Norbert Góra, Norbert Góra z kolei napisał tutaj dwie opowieści Skażony umysł oraz jedną taką opowieść poświęconą Stefanowi Grabińskiemu, Klątwa kolei. Nad opowiadaniem Norberta Góry też tutaj kilka słów musiałbym roztrącić, przede wszystkim jedno, może zacznę od tych takich słabszych, według mnie, elementów zbiorku. Klątwa kolei właśnie wydaje mi się być opowiadaniem, które jakoś tutaj nie, nie bardzo mnie zaskakuje. To jest opowiadanie mówiące o tym, że jeden z pociągów nagle zatrzymuje się gdzieś w środku swojej trasy, i pociąg ten zostaje napadnięty przez, no, nazwijmy to tutaj, nadprzyrodzone istoty. Niestety jakby całość opowieści nie posiada głębszej jakby puenty, nie posiada głębszego dnia, dna, jest po prostu horrorem takim samym w sobie, no, jeżeli można by coś takiego powiedzieć. Tutaj yy, klątwa kolei... Oczywiście po części może odnosić się troszeczkę ironicznie do polskich kolei, do wypadków, jakie zdarzały się na jej trasach i może starać się je wyjaśniać w sposób irracjonalny, jakby tak właśnie mówiąc ogólnie, ironicznie, czyli że Polska Kolei tak często ma różnego rodzaju wypadki tak często zdarzają się różne rzeczy, że chyba jest za nie odpowiedzialna jakaś siła nie z tego świata. To tak jedynie, co można by było tutaj w tym opowiadaniu wyczytać więcej, gdyż sam właśnie tekst zostaje po prostu horrorem, dobrym, ale po prostu takim horrorem, gdzie nie, możemy, nie jesteśmy w żaden sposób zaskakiwani, a a szkoda, ponieważ pozostałe trzy opowiadania tutaj są bardzo zaskakujące. Pierwsze z opowiadań otwierające zbiorek czterech agrozy Grozy to opowiadanie Norberta Góra, Góry, Skażony Umysł. I tenże właśnie tekst już robi naprawdę bardzo takie niepokojące wrażenie. Tym bardziej, że głównym bohaterem jest Malcolm Beats i jest to psychiatra, który bierze udział w leczeniu przypadków naprawdę nie dających się wyleczyć. Zdaje on sobie też również z tego sprawę, ale co dalej robi ze swoim życiem, to warto już sięgnąć po 4 agrozy grozy i spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie. To mroczna opowieść i rzeczywiście umysł głównego bohatera tutaj jest bardzo mocno skażony. Tylko czym? No to warto, żebyście sami odkryli te tajemnice. Tu Norbert Góra właśnie spowodował, że dreszczyk grozy po plecach przeszedł mi, tym bardziej, że opowieści o szaleństwie bywają czymś, co często wzbudza istotnie pewnego rodzaju niepokój, czy to we mnie, czy też w bardzo, bardzo wielu ludziach, bo tak naprawdę w czasach, kiedy odkryto psychologię człowieka w mocniejszym stopniu, niż było to dawniej, no to choroby umysłowe stają się rzeczywiście czymś, co wzbudza niepokój. Zresztą nie tylko choroba umysłowa, ale to, co dzieje się w różnych stanach naszego umysłu, to bywają chwile grozy istotne. Z kolei to przechodząc do Tomasza Siwca, pierwsze z opowiadań, o których chciałem powiedzieć, niech to będzie opowiadanie właśnie w zbiorze ostatnie, czyli Marzanna Królowa Polski. Ten tekst to przede wszystkim bardzo smutna opowieść o młodym chłopcu, który musi wykonać niecodzienne dla takich młodych ludzi zadanie i sprawić, ażeby Marzanna, tytułowa Królowa Polski, nie zapanowała nad wioską, w której mieszka. Sama historia także może być rozpatrywana w pewnych klimatach, można powiedzieć, psychologicznych takich małych dzieci, bowiem zdarza się, że niektóre historie, z jakimi spotykają się dzieci, bywają, że są później przez nich interpretowane w sposób bardzo fantastyczny. Tak można by było o tej marzannie też powiedzieć. Aczkolwiek Tomasz Siwiec nie pozostawia raczej nam takich tutaj rozterek psychologiczno-filozoficznych, ale pozostawia przede wszystkim to uczucie bólu w postaci praktycznie wyboru, gdzie nie ma się wyboru. Główny bohater, Krzyś, po prostu musiał zrobić coś naprawdę strasznego, żeby nie stało się coś jeszcze, jeszcze gorszego. Wybór tego mniejszego zła był jednak wyborem dla niego również bardzo silnie emocjonalnym i przygniatającym. Z kolei opowiadanie, które jest dla mnie zupełnym numerem jeden w tym tomiku, to opowiadanie potworów nie obsługujemy. Opowiadanie, które jak, jako jedno z nielicznych potrafiło wycisnąć łzy w moich oczach, a to nie udało się już bardzo, bardzo dawno żadnemu z pisarzy. Opowieść Potworów nie obsługujemy oparta jest na sytuacji, która chyba kiedyś właśnie miała takie miejsce. Chodziło tutaj o to, że bardzo mocno okaleczoną na twarzy dziewczynkę chciano wyprosić z restauracji, dlatego że inni ludzie właśnie wpadają w pewne obrzydzenie na jej widok i podobnie czują się inne dzieci, że zaczynają się jej bać. To jest naprawdę potworna, straszna sytuacja, jeżeli chodzi o y, to, jak to małe dziecko może się poczuć w niej. Jest tutaj oczywiście sprawa tego, że... Y, Jeden z właścicieli restauracji robi wielki, wielki raban z powodu tego, że właśnie taka dziewczynka przychodzi do jego restauracji i on ją wyrzuca, w sposób chamski się z niej naśmiewa, wywiesza kartkę, że potworów nie obsługujemy i tak dalej. Robi tutaj wszystko, co jest po prostu tak okropne i ohydne, że wywołuje niechęć i wstręt u większości społeczeństwa i ludzi. Jednakże cała ta sytuacja ma swoje drugie dno, a to drugie dno wyjaśnia się, odkrywa się na końcu opowiadania i tutaj tak naprawdę cała nasza złość, która miała miejsce na samym początku, zupełnie zmienia swoje oblicze i stajemy w sytuacji takiej bardzo, bardzo niecodziennej. Tak jak postawił nas Tomasz Siwiec, zdarza się chyba jednak, to bardzo, bardzo rzadko. Tomkowi jestem wdzięczny za to opowiadanie, jest to zdecydowanie jedna z najciekawszych opowieści, jakie ostatnio czytałem i no bądź co bądź, nie jest to horror. Być może jest to echo grozy ze względu na jedną sytuację, jaka ma miejsce w tym opowiadaniu, ale tak jak mówię, to, to jest coś, co wykracza poza gatunek horroru i dzięki temu właśnie pisa pisarze grozy pokazują swoją inną zupełnie twarz i cóż, takimi opowiadaniami można z pewnością pokazać, że groza to właśnie nie tylko krew, flaki i wszelka patologia, ale coś naprawdę ważnego, bardzo ważnego dla naszego ludzkiego, codziennego życia. Pamiętacie pewnie jedną z serii horrorów, która po dziś dzień uchodzi za kultową i niesamowitą. Ta seria to nic innego jak Clive'a Barkera, Hellraiser. Utwory, które odnoszą się do Hellraisera to również osobna kwestia, a dzisiaj pomyślałem sobie o jednym, który może nie jest stricte z nim związany, ale wykorzystuje jego motyw, czyli utwór Trough Drows Daydreams zespołu Hesperus Dimension. Ten właśnie projekt Sławomira Nietupskiego to jeden z tych, które w polskiej muzyce akurat odegrały wyjątkową według mnie rolę i stanowiły o tym, że polska muzyka metalowa, bardzo ekstremalna metalowa była czymś i jest oryginalnym i wyjątkowym. Połączenie industrialu, różnych klimatów, a także nastroju grozy w, na płytce Mental Electricity to coś dla mnie wyjątkowego, o czym przypomniałem sobie całkiem niedawno i myślę, że w porę. Przed Wami więc taki element Hellraisera w polskim wykonaniu. Witam na najwyższy nocym powiedzieć dzisiaj trochę o takiej przedpremierowej, że tak powiem troszkę antologii, która napisali tacy nie wiem jakby ich nazwać no pisarze sam do nich sobie należy młodego pokolenia lustra zbrodni, nie wiem czy coś takiego, słyszałeś o czymś takim? Tak, tak i z tego co wiem być może gdzieś tam nawet i misterium grozy będzie miało swoje Patronackie, że tak powiem, paluchy tam gdzieś maczać. Proszę bardzo, proszę mhm. bardzo. No to ja, wiesz co, ja, tak, ja to przeczytałem już. A, to Ty jesteś kurde uprzywilejowany. No bo ja to wykorzystałem ich trochę, bo, bo znaczy <laughs> jednego już nie będę zdradzał, którego, <laughs> Mówię, że chciałbym to przedpremierowo przeczytać. I coś mogę na ten temat powiedzieć, no nie? Jeżeli się mi spodoba. A widzisz, no to tak, to by się trochę też przydało, bo my, jak już wspomniałem, mamy zamiar objąć patronatem to wydawnictwo i już też rozmawiałem z jedną z pisarzy, który tam się udziela i no, czekam, czekam na te teksty również. Mm. To w ogóle ma się ukazać jakoś teraz na początku września. 1 września podobno. Mm -hmm. ehm... No to... no to tych parę słów w takim razie. No to lustra zbrodni, czym są lustra zbrodni? Lustra zbrodni to niewielka, taka w sumie króciutka antologia opowiadań. Tam większość autorów, którzy jeszcze jakiś czas temu napisali twór znany niektórym tutaj czytelnikom Szlakiem od Mińców. Może niektórzy pamiętają, bo był taki darmowy e całkiem niedawno wypuszczony przy współpracy portalu Horror Online. Nie Największość... no, o tym słyszałem, ale tego jeszcze nie czytałem też. No to właśnie ci, większość tych autorów, którzy tam zamieścili swoje opowiadania, stworzyła właśnie tą lustrzaną antologię, że tak powiem. No lustra zbrodni są oczywiście darmowym obokiem, a właściwie to będą. No i będziemy mogli nam pobrać tą książeczkę z portalu wydaje.pl. No i jak sam tytuł wskazuje, głównym motywem tutaj są lustra. No pomysł taki bardzo chwytliwy i bardzo horrorowy, no nie, bo lustra to... O tak, lustra to jeden z tych ważniejszych elementów grozy. No, chociaż Trzec powiem Ci, że powiedzieć. jak pierwszy raz usłyszałem o tej Antce, no to podeszłam tak troszkę sceptycznie, bo... No, no... no tak mi się wydawało, że to takie troszkę, nie wiem... No lustra, no takie, takie jakby coś oczywistego, zbyt oczywistego, nie, żeby coś, coś z tych luster musieli ci, ci autorzy wyciągnąć, coś, coś, co by mnie zaciekawiło i tego, tak nie byłem do końca przekonany No, na początku, ale od razu mówię, że zmieniłem zdanie po, po lekturze tego e -booka. No mamy tutaj pięć opowiadań i na szczęście dla autorów <śmiech> całkiem różno tematycznych, że tak powiem. No, no to liczę przede wszystkim. No właśnie i to jest y, wielki plus dla twórców w ogóle tej Antki za to, że nie pchali tam y, więcej tekstów na siłę. Niekiedy jest tak, że ludzie udychają, żeby coś było grube i żeby było wiesz, opasłe, tłuste, a, no a czasami wiesz, lepiej... No dasz troszkę mniej, ale konkretniej, no ja? Powiem Ci to, że przynajmniej w moim takim mniemaniu to jednak taka mniejsza antologia e-bookowa, bo nie ukrywam, no e-booki czyta mi się dużo gorzej niż y, tradycyjne książki. No to im krótsza, to właśnie tym lepiej, bo mam y, ten czas, żeby sięgnąć po to i przeczytać, bo na przykład kłopot miałem z zombifilią, żeby tak całą na spokojnie wiesz, przeczytać. Tam do dziś pozostało mi kilka opowiadań, których jeszcze nie czytałem niestety. Znaczy, wiesz, bo to, tutaj y, ja mam podobnie jak ty, tylko że, y, wiesz, jeżeli chodzi właśnie o antologie tematyczne, no, wiesz co, no, powtarza się ten jeden temat w kółko, jakiś przewodni, i faktycznie, jeżeli jest natło tych opowiadań pod jednym tym, no to może się człowiekowi to szybko no, znudzić, no nie? Hmm. No, dlatego ja na przykład, jak czytam właśnie jakieś oboki, tylko nie jedno tematyczne, no to jeszcze jakoś tam przełykam, natomiast właśnie takie monotematyczne, że tak powiem, no to już trzeba być naprawdę dobrze. Coś tam musi być ciekawego bardzo, żeby to człowieka wciągło tak, żeby to przeczytał bez no, motyw, motyw luster akurat to jest taki przynajmniej dla mnie dosyć interesujący. Wiadomo, że jest mocno wyświechtany. Było masę yy, rzeczy związanych z lustrami, masę tych pomysłów grozy, ale tutaj jak wspomniałeś, że jest kilka takich, na które warto zwrócić uwagę, będę bardzo ciekaw. No, to są takie fajne, krótkie historyjki. To znaczy... Yy, tak jak wspomniałem, język 5 i właśnie ze względu na tą różnorodność tutaj miejsc, akcji tych historii i bohaterów, właśnie fajnie i szybko się to czyta. No i tak tutaj mamy, całość otwiera Sandra gat -Osińska kobieca, którą można, można było opowiadanie przeczytać w ostatniej Horror Masakrze. Ona napisała tutaj taki właściwie wspaniale prowadzający utwór o fobii strachu pewnego chłopca. Jej tekst tak troszkę przypomniał mi książkę Nawiedzony Jamesa nie. Herberta, jeżeli mogę porównać, bo tam były takie podobne sceny, taki podobny klimat. I szczerze powiedziawszy, no nie wyobrażam sobie innej wejściówki niż tam, którą właśnie twórcy tam włożyli. Świetny, otwierający utworek o właśnie fobii, e, lustrzanej fobii pewnego chłopca. Krótki, ale dosadny. No. Takie lubię. No właśnie. No, no i później dalej jedziemy pod tutaj właśnie, tak jak mówiłem, po różnych miejscach, sytuacjach. E, kolejnym autorem tutaj jest Flora Woźnica. E, ona z kolei w opowiadaniu prowadzi nas do bardzo odległej przyszłości. Tam spotkamy się z dwoma takimi dziwnymi bliźniakami. Ich krwawe fascynacje <głos> okornują to opowiadanie konkretną dawką makabry. <głos> mm. Także no, ale trzeba zaznaczyć, że w tym właśnie drugim opowiadaniu no, lustro tutaj y, pełni rolę takiego y, jakby zaledwie dodatku, ale do bardzo ciekawej historii. No, kolejnym utworkiem tutaj jest y, zwierciadło obłędu y, y, Krzysztofa Haczyńskiego. O, właśnie ta, troszkę... ta osoba ze mną się kontaktowała. Tak? Właśnie ja się tutaj troszkę tak posiłkuję, bo ja tak mam przed sobą, bo nie chcę przekręcić czyichś nazwisk. <śmiech> no, to zwierciadło obłędu. facet napisał, I tutaj cofamy się tam do czasów, no starych czasów, królów, czarnoksiężników, rycerzy. I ja co prawda nie za specjalnie lubię tego typu opowiadania, ale to mnie w akurat, facet bardzo fajnie, bardzo fajnym językiem się tutaj posługuje, w ogóle jego historia jest tu osadzona w czasach, gdzie oczywiście nawiedzone i tam transportowane przez głównych bohaterów lustro pełni rolę takiego krwawego straszaka w tym opowiadaniu. O, to tak jak kurde lustro Johna Dee, on chyba miał takie magiczne lustro, w którym tam widział anioły jakieś. <laughs> jest to takie wykorzystanie. Taki facet... element okultystyczny już. No, no i to jest taka, taka fajna historia, naprawdę fajna, wciągająca historia. No, kolejne opowiadanie jest dość ciekawy tytuł Gość Niedzielny. E, Maćka Szymczaka, a to jest facet, który akurat mnie zaczepił. Podzielili role swoje. I powiem ci, powiem ci że Maciek Szymczak chyba nie lubi świadków wiechowych. Pewna taka religijna domokrążczyni, domokrążczyni natrafia na dom, w którym zapewniam, że jakby to powiedzieć nie znajdzie kolejnego wiernego do opowiadania swoich religijnych bajek. No. Maciek się tutaj nie patrzyczkuje w tym tekście i w końcu sobie serwuje, no hamską rzeź, ale bardzo fajnie, bardzo mi się to podobało. Bardzo fajnie napisał. Czyli takie oburcze lekko ma być. Mm, no ja to tak odebrałem. Mm -hmm. No to jak ty to tak odebrałeś, to co dopiero inni. I dobrze, tak matku, czy Macie? No Ostatnim takim opowiadaniem w tym zbiorze, koronującym właściwie ten zbiór, O nawet z jest tekst zatytułowany Zwierciadła szaleństwa. A to jest taka historia dwóch takich um, cwaniaczków, którzy tam mieli się na taką łatwą kasę, yy, nie wiedząc, że yy, no, pewne drogocenne starocie mogą kryć sobie różne tajemnice. No, to jest motyw... A zresztą nie, nie, nie chcę zdradzać za bardzo. No, ciekawe, fajne yy, takie opowiedzenie na koniec, chociaż troszkę lekko zabawne w pewnych momentach. No ale fajnie się go czyta. W no ogóle czasem przydaje się takie odświeżenie, no to też nie mm -hmm. ma co ukrywać. To dobrze, bo właśnie z tego, co mówisz, Tom, to akurat rzeczywiście zróżnicowane są opowiadania tej antologii chociażby z samym klimatem, bo i czasami nawet, jeżeli jedno się rozgrywa w dalekiej przyszłości, inne w czasach właśnie takich średniowiecznych, nazwijmy to, troszeczkę, tych dawnych, no tutaj właśnie chyba współczesne o tych złodziejach, tak? Eee, tak, tak, tak, tak, tak. No, no także tutaj jest... Dobrze chyba złożona antologia pod względem takiej różnorodności tekstów jak, jak mówisz. Mm, mm, to jest naprawdę bardzo fajny, mm, bardzo fajny zbiorek. Każdy, kto w sumie, wiesz, potrzebuje się zrelaksować podczas tych upałów. <grym> ja sugerował, żeby sobie go pobrać i przeczytać, bo... No, no, on on no, wyróżnia się od, od, od innych, że tak powiem, bo na przykład właśnie tych Szlakiem odmienców czytałem, bo nie wiem, czy czytałeś? A... Nie, nie, nie, nie. Właśnie czytałeś? nie. Tak, słyszałem o tym. Gdzieś to mi na horror online przemknęło, ale nie nie czytałem książki. No i to było takie, takie, takie, takie, takie, takie, no różne tam były opowiadania i tak, tak przy, przymykałem, wiesz, przymykałem oko na niektóre rzeczy. No, przeczytałem, no bo gdzieś by mi takie też przeszło koło nas, no, <laughs> I nie? Ale powiem Ci, że ten tematyczny zbiór wyszedł po prostu panie panowie, po prostu wam. Świetnie. No i, no i, to, i to w takim razie będziemy promować to jeszcze na pewno nie raz. Tom, z tego co ja ostatnio widziałem wychodzi wreszcie robiłem to z żywym trupem, tak? Tak jest. No, no. Właśnie, czyli już jest cała książka, tak? Kiedy, jest. gdzie, co i jak. znaczy Wiesz, że u mnie się zawsze terminy ślizgają. Ja, no. bym, chciał, ja bym chciał zrobić tak, żeby gdzieś od, powiedzmy, od tego momentu gdzieś 2-3 tygodnie najdalej i wyszło. Yy, powiem Ci tak, że jeżeli bym nie miał zobowiązań pewnych yy, czasowych, yy, no bo uczestniczę w paru projektach, że tak powiem, które są właśnie yy, realizowane do 5 września i muszą być realizowane, nie mogą być przeciągnięte, to robiłem to z żywym trudem, wyszłoby już. Tylko, że muszę, wiesz, w tych swoich różnych czarach y, zachować pewną pewną kolejność. No nie, no, jest I, to jest tak to, że jednak trzeba, trzeba to wszystko robić za koleją, bo tak jakby człowiek się brał od jednego projektu do następnego i nie kończył poprzednich, no to nic by tego nie wychodziło. Tak, no, w każdym razie yy, yy, w, w, po lekturze robiłem to z żywym trupem. Trzy dni śniły mi się zarobaczone odbyty. No tak i tego podobne rzeczy, także wiecie, jak to ktoś w ogóle ma zamiar po to sięgać, do czego bardzo zachęcam Was, chłopaki szczególnie. Ciekawe, ciekawe ile osób, z, powiedzmy, takich nastawionych na to, aby uczestniczyć w akcji Horror walce z chorobą, rzeczywiście przeczyta tą książkę, to jest, jestem ciekaw. Cztery Echa Grozy są zbiorem opowiadań, które już przeczytałem dzisiaj w audycji zostały też omówione zbiorem opowiadań, który naprawdę rusza za serducho. Praktycznie wszystkie opowiadania, tak jak już wspomniałem, Norbert Gura, tam z jednym opowiadaniem tym o pociągach, no to tak, no to jest może takie opowiadanie nie pozostawiające jakiegoś większego takiego wrażenia, ale wszystkie inne, no są piorunujące, więc to i, i poza tym są właśnie takie, ja bym powiedział, że jak na horror miłe. No bo wiesz, bo to było akurat, one były napisane pod kątem no właśnie tej akcji to jest no, takie powinny być, no nie? Powinny, powinno być, coś mieć z grozą i powinny chwytać za serce. No? no to akurat tak, tak. No i tak chciałem, żeby to wyszło, no jak wyszło to fajnie. To, Chociaż... To y... Karol Mitka to chyba chwyta za jaja, że tak powiem. O, ten to dopiero, a nie pojechał tam równo. Kurde, co no tam się nie dzieje, ja pierdole. To no się nie dzieje. Więc mam nadzieję, że ktoś to zakręcuje. Co do, co do ekranizacji tego, typu, znaczy no, no, niepewnie nie takich, ale troszeczkę już y, tego typu powiedzmy i z takim podejściem raczej heteroseksualnym, y, nie wiem czy tam widziałeś, y, ten filmik taki krótki był pornograficzny właśnie na podstawie reanimatora i tam bodajże nawet Sasha Grey chyba grała i y, y, to był właśnie... Y, Jakie, jakieś tam obrazki tylko z tego widziałem, ale filmu nie widziałem. Tak, tak. No, ja go gdzieś tam posiadam, gdzieś udało mi się go zdobyć. Także jest to też film taki, gdzie podczas właśnie akcji całej pornograficzno-seksualnej są nagle wyciągane flaki, rozpruwany yy, facet, który tam akurat bierze udział w całym tym procederze. Także no, dzieje się naprawdę ok okropnie, okropnie, wiesz, pozostawia to wrażenie, ale tak jak mówię, no, no Karol Mitka pewnie przebił to sromotnie. Znaczy właśnie ja dlatego, wiesz tak, nie chcę opowiadać za bardzo o... Ani trochę nie chcę opowiadać, ponieważ to, wiesz, ktoś, kto... No już po samym tytule już wiemy, czego się można spodziewać, natomiast ktoś, kto to weźmie do ręki i przeczyta, to po prostu dostaje takiego kopa w mordę, że... <śmiech> <śmiech> wiesz, że lepiej nic nie opowiadać. To, że tak właśnie zapytam rzecz. podstawową rzecz. Czy hmm. jest tam fabuła? O, ależ oczywiście! Mamy apokalipsę z zombie! Aha. To zalążek fabularny jest znakomity. Oczywiście, wiesz. Karol nie pisze takich rzeczy jakichś wyrwanych z kontekstu. On ma tam zawsze poukładane, potegowane, widzę i... Dobrze, w takim razie. No, także spoko. Bo według mnie świetna rzecz. I tak jak mówię, 2-3 tygodnie jeszcze trzeba będzie odczekać. Ja mam nadzieję, że koło yy, połowy września Albo w drugiej połowie września to się ukaże. Ja myślę, że tak będzie. I chyba. Be, ja będę chciał, żeby, zrobi, żeby ta książka. ona się ukaże wraz z taką, którą już strasznie przeciągałem. Eee, książką Marka Grzywacza. Oh. O! No, Bogini z Nożem w Dłoni. Którą też już dawno miała być wydana, ale przeciągła się. A teraz akurat po prostu ekonomicznie jest wydawać po dwie, że tak powiem. Mm. Tak, bo. No, 9 grzechów w sumie wyszło razem z. 11, 11. Że Rolno Boskiego jest tym ma kurwa. Dobra. To jakoś 11, to... Sataniczna dziewiątka cię przy... Przy... prześladuje. Wiesz, bo, bo pierwsza wersja była dziewiąta i ona mi się tak utarła w głowie, mm. że, że mnie po prostu wszyscy poprawiają. Dobra. A maka grzewacza to ciekaw jestem, widzisz, że to też jest interesująca pozycja, jak dla mnie. Nawet nie wiedziałem, że to będzie się miało ukazywać. Nie widziałem zapowiedzi żadnych specjalnie, szczerze powiem, co mi ominęło. No, Yy, to znaczy zapowiedź właśnie była. tylko ona była asfaltartem, sfalt, bo yy, ona się pojawiła jakieś pół roku lub rok temu uh -huh. i, i właśnie albo jak niedawnie i potem potem yy, no potem ja yy, no, wpadłem w pewne tarapatę tutaj na arenie horroru <gryw> tak, że ona nie doszła po prostu do skutku i tam wszystko zawisło na, zawisło na włosku cała horror masakra, no ale jakoś się ja z tego wykaraskałem no i teraz chciałbym wszystkie te rzeczy, które miały być wydane, a nie były do tej pory, chciałbym, żeby jednak ujrzały światło dzienne. I ona prawdopodobnie wyjdzie razem, nie znaczy prawdopodobnie, na pewno wyjdzie razem. Zrobiłem to żywym trupem. Także będzie w czym wybierać. Huh. Tak, będziemy mieli o czym w takim razie też jeszcze później opowiadać, bo to robiłem z żywym trupem, to pewnie z, będzie z pewnością jakaś kontrowersja. Coś tak czuję, coś tak czuję. Każdy musi to zrobić żywym trupem. O. Z żywą trupką No prędzej Z półchylą trupką Okej okay, Tom, no to co, to nie wiem, czy takim miłym akcentem zakańczamy, czy jeszcze w dzisiejszych ramach Misterium Grozy masz coś za nadrzów, w rękawie jakiegoś asa? Ja myślę, że tymi z zarobacznymi odbytami zakończyli tą miłą pogawędkę. <laughs> to nic, to dzięki w tomu w takim razie pewnie spotkamy się znów za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, co to może być? A nie wiadomo, czy już będzie się ukazywało, robiłem to z żywym trupem. a jak nie, to na pewno się ukaże jeszcze Yy, znaczy to na pewno o tym jeszcze będziemy co i już wspominać mm, mm, mm, dzięki Tom, spokojnego wieczoru i jakby coś to trzymamy kciuki i do zobaczenia do zgadania mm, na razie, czy w ubiegły weekend mieliśmy, być, mieliśmy zaszczyt być e, gośćmi VIP-ami wręcz e, konwentu Warkon w Tomaszowie Mazowieckim, w Podłodziom. Jak ci się, Krzychu, podobało? Od razu rzucasz mnie na głęboką wodę, widzę. E, jak mi się podobało na Warkonie? Ano bardzo, bardzo. I tutaj chcieliśmy też złożyć wielkie podziękowania dla klubu fantastyki Elysium, który właśnie nas zaprosił i ugościł w Tomaszowie Mazowieckim. E, tak, były to dwa dni, sobota i niedziela, kiedy przebywaliśmy na właśnie terenie konwentu, tam też mieliśmy dwie nasze prelekcje, jedna oczywiście związana z promocją książki nadchodzącej mapa cieni, a druga to było coś nowego, jeżeli chodzi o naszą e, działalność, a także i chyba nowego, jeżeli chodzi o takie rzeczy konwentowe, czyli było to Misterium Grozy jako audycja na żywo. Co prawda audycja była o godzinie 10 wieczorem, a nawet chwilę później się zaczęła. Tym samym trwała do w pół do 12 i jakby panelową y, część konwentu zamknęliśmy my w dosyć drastyczny sposób, chociażby dlatego, że jeden z uczestników naszej audycji po obejrzeniu teledysku zespołu Impetigo no, bardzo wyraźnie zzieleniał. Tak jest. Zresztą jest to coś ciekawe, ponieważ dwójka naszych słuchaczy to byli ojciec i syn. Ojciec bardzo, bardzo zajawiony na literaturę fantastyczną, a także literaturę grozy, bardzo zajawiony na filmy, no, a syn już troszeczkę mniej. Widać, że był dopiero na etapie człowieka, który poznaje fantastykę i poznaje grozę. No i jak już Krzysiek wspomniałeś, miał dosyć ciężkie przeżycie związane z wpłynięciem na głęboką wodę, związanym z wypadającymi elitami. Sam konwent oczywiście, tutaj już troszeczkę odchodząc od naszego samego bycia na nim, był, jak już wspomniałem, konwentem dosyć niedużym, a przez to bardzo kameralnym i atmosfera, jaka tam panowała, naprawdę była bardzo, bardzo przyjacielska. Wszystko według nas przynajmniej było zorganizowane bardzo fajnie. Druga sprawa jest taka, że organizatorzy jak zwykle, to organizatorzy narzekają, że to nie wyszło, tam się nie udało, tu coś było nie tak. Z naszego punktu widzenia wszystko było naprawdę znakomicie. Poznaliśmy też kilka bardzo interesujących osób, byliśmy na kilku też również ciekawych prelekcjach, które wypatrzyliśmy sobie z programu, a było, co w programie, było na co w programie się oczywiście wybrać. Tutaj też musimy zaznaczyć, że jedną z uczestniczek była Julia, która no posiada w swojej kolekcji bardzo interesujące koszulki malowane ręcznie, co bądź no i tutaj tym samym wchodząc na nasz profil na Facebooku, można się z tymi koszulkami zapoznać, a my postaramy się również dać namiar do tejże dziewczyny bo robi naprawdę super rzeczy zwłaszcza, że jest to piękna dziewczyna, która robi piękne rzeczy więc to jest taki <śmiech> tak, <kombo>. reklama. <śmiech> dokładnie <śmiech> Co jeszcze można byłoby powiedzieć o samym konwencie? No. no, Ja mogę porównać Warkon z innymi konwentami, a w zasadzie to inne konwenty z Warkonem. Nawet no, napisałem na Facebooku taką myśl, którą się tutaj też podzielę. Mianowicie chciałbym złożyć zażalenie. A zażalenie jest do wszystkich, w większości nawet, konwentów w Polsce, które nie wyglądają jak Warkon. Ano dlatego, że wszystko było dopięte na ostatni guzik i mimo, że tak jak już Krzysiek wspomniałeś, organizatorzy sobie tutaj folgują w, w tym, że, że samobiczowaniu, to jak dla mnie to był, to był jeden z fajniejszych wokół konwentów, na jakich kiedykolwiek byłem. No muszę przyznać, że byłem na wielu świetnych, świetnie zorganizowanych konwentach ostatnio, jak na przykład Jakakon, ale... Żaden z nich y, nie był dla mnie tak rodzinny i tak miły w odbiorze. I na to się złożyło parę różnych rzeczy. Fenomenalna stołówka, na której można było bardzo dobrze zjeść coś, co nazywało się tortilla po polsku bodajże. I były by to po prostu naleśniki z kładem y, tortill, <głos> coś takiego. Bardzo dobre. Y, i też to, że czekał na nas, jak się okazało obiad przygotowany przez y, organizatorów, oraz też to, że mieliśmy przygotowaną salę i nie była to jakaś sala mega super, ale właśnie taka, jaka powinna być z kanalgi, kanadyjkami, bardzo konwentowa. Ja bardzo lubię takie klimaty osobiście. No i też to, że Organizatorzy zwyczaj, zwyczajnie się o nas troszczyli, nawet zeżartowałem sobie, że jest tutaj lepiej niż u mojej własnej mamy. A to już coś mówi. Wchodząc jeszcze w program samego konwentu, z tych rzeczy, które nas bardzo zainteresowały, to była chociażby planszówka na Kickstarterze, który, o której opowiadał Błażej Kubacki. Chodziło tutaj też o to, w jaki sposób niektóre z interesujących pomysłów młodych ludzi w Polsce, no zresztą niekoniecznie młodych, ale po prostu interesujących pomysłów, mają szansę na swój rozwój dzięki finansowaniu w internecie. Błażej opowiedział wiele takich anegdo, anegdot, a i też ciekawostek, w jaki sposób można taką kampanię przeprowadzić właśnie na Kickstarterze, którą oczywiście można przenieść na grunt polski, a więc również na... Wspieram to, czy Polak potrafi. No i dzięki temu uzyskać takie współfinansowanie internetowe na swój własny, fascynujący pomysł. Poza oczywiście tą prelekcją z o poranku w niedzielę o godzinie 10.00 mieliśmy okazję posłuchać Piotra Baranowskiego i jego prelekcji bardzo wnikliwej, cholernie wnikliwej, musiałem powiedzieć, na temat Gwiezdnych Wojen, no i tego, co może wydarzyć się w tym nadchodzącym siódmym odcinku. Ja dodam od siebie, że pierwszy raz ktoś, ktokolwiek zlikwidował moje obawy dotyczące siódmej części Gwiezdnych Wojen, bo obaw miałem sporo, poczynając od tego, że już kręci je JJ Abrams, tzw. zwany niszczycie uniwersów co wiadomo po ostatnich Star Trekach a kończąc na tym jak będą postrzegane duchy mocy i tak dalej i tak dalej i tutaj na wszystkie moje pytania znalazły się odpowiedzi, których Piotr udzielił i były to odpowiedzi tak wyczerpujące i tak logiczne że no zwyczajnie po raz pierwszy mam nadzieję że moja ulubiona saga fantazy bądź było nie było zaczeka się dobrej kontynuacji. Jedną z ciekawostek jeszcze konwentu była gra, komputerowa gra, taka symulacja Artemis. Artemis to jest y, gra, która odbywa się za pomocą pięciu komputerów. Jeden komputer jest jakby serwerem głównym, na którym widzimy graficzne przedstawienie poruszającego się statku kosmicznego. Druga sprawa to jest to, że kolejne cztery komputery odpowiadają jakby czterem osobom, które nawigują tym statkiem kosmicznym. Niesamowita zabawa, co prawda porównana również jakby z swoim istotą do Star Treka ale nadaje się na rzeczywiście świetną, świetną zabawę dla kilku osób i na taką zabawę współorganizator, współorganizacji po prostu, która y, musi występować, żeby ten statek w kosmosie gdzieś doleciał. A przez to jest świetna zabawa, że chociażby taka, żeby móc poczuć się faktycznie jak na prawdziwym okręcie kosmicznym. Cały klubie fantastyki Elysium i wszyscy organizatorzy Warkonu, no jesteście po prostu bandą wspaniałych ludzi, Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy za rok. Andrzej Juliusz Sarwa Zagadka jesiennej nocy Usiadł zupełnie przytomny, tak jakby wcale nie kładł się spać tej jesiennej nocy. Szeroko otwartymi oczyma wpatrywał się w ciemność jednocześnie wytężając słuch, bo zdawało mu się, że obudził go jakiś dźwięk. Ale wokół panowała cisza, cisza kładąca się gęstym woalem na wszystko wokół. Lecz w tej ciszy i mroku czaiło się niewiadome, coś co sprawiło, że wybił się ze snu i teraz siedział z uwagą nasłuchując i wypatrując oczy. Po omacku sięgnął ręką na stojący w pobliżu stolik, gdzie wieczorem zostawił papierosy i zapałki z lubością zaciągnął się dymem. Skądś, z daleka, jego uszu dobiegł warkot samochodu i jeszcze bardziej odległe poszczekiwanie psa. Już miał się na nowo położyć, w wpierw niedopałek w popielniczce, gdy w kącie pokoju, tuż za ciemną i masywną bryłą szafy, zamajeczyła w mroku sylwetka człowieka. Zerwał się z posłania i pobiegłszy do stołu zaświecił lampę naftową, po czym omił pokój bacznym spojrzeniem, ale nie dostrzegł niczego podejrzanego. Na sosnowym, mocno podniszczonym stole stała szklanka musztardówka z na wypitym kompotem. Podniósł ją teraz i wysączył do końca zimny i niesmaczny już płyn. Nie rozumiał, co się z nim działo. Uświadomił jednak sobie, że zachowuje się nie całkiem normalnie. Nawet jeśli obudził go jakiś dźwięk, to pewnie mający całkiem naturalne pochodzenie. Może był to krzyk nocnego ptaka, a może uderzenie wiatru o szybę. Dziwił się sobie samemu, że wpadł w panikę, nie mając ku temu absolutnie żadnych powodów, ale jednocześnie nadal rozglądał się po pokoju w poszukiwaniu czegoś, co mogło mu zagrażać. Drgały w nim wszystkie włókienka mięśni i nerwów i miał tę pewność, że już do rana nie zaśnie. Przecież zdawał sobie sprawę z tego, że powinien dobrze wypocząć, bo jutro czeka go ciężki dzień. Zgasił więc lampę i jak najwygodniej ułożył się w pościeli pod przymknięte powieki, usiłując przywołać sen. Ale daremnie. Za to wczasce poczęły mu się kłębić tysiące najróżniejszych myśli, a jedna straszniejsza od drugiej. Naraz przypomniał sobie wszystkie opowieści o duchach, jakie zasłyszał w dzieciństwie położył się na brzuchu, starając się myśleć o czym innym. Nakrył głowę kołdrą, lecz nie na wiele mu się to zdało. Męczył się tak z pół godziny, a może dłużej. Potem, zły na samego siebie, odrzucił przykrycie, znów zapalił światło i boso poczłapał do kuchni. Tutaj, w sobie wiadomym schowku, czyli w szczelinie między kredensem a ścianą, stała nienapoczęta jeszcze litrowa flaszka bimbru. Wyjął ją teraz, wyciągnął korek i napełniwszy mu sztardówkę do połowy, duszkiem wypił. W ustach i gardle poczuł wstrętny smak taniego alkoholu. Nabrał tedy pełny kubek zimnej wody z wiadra i pił ją długimi łykami, aż przełyk przestał go palić. Przysiadł na kuchennym taborecie i zapatrzony w ciemne okno, czekał na uczucie ulgi i odprężenia, jakiego doświadczał zawsze w kilka minut po wypiciu bimbru. Ale nie dane mu było się w nim porozkoszować. Oto bowiem, skądś z sypialni, do jego uszu dobiegł dźwięk. Realny, jak najbardziej realny, nie będący bynajmniej produktem wyobraźni, przypominający może nieco płacz noworodka. Poderwał się na równe nogi. Kwilenie nie ustawało. Poczuł, jak cierpnie mu skóra na plecach, a czoło pokrywa się zimnym potem. Nie miał zamiaru udawać się na poszukiwanie źródła tego dziwnego dźwięku. Wiedział, że do niego nie dotrze. Skąd wiedział? Tego nie potrafił uzasadnić. Po prostu wiedział. Ponownie nalał sobie bimbru, napełniając musztardówkę, tym razem powręby i wypił palący płyn dwoma czy trzema łykami. Oszołomienie nadeszło prędzej niż się spodziewał. Z oszołomieniem zaś zobojętnienie. Był pijany. Kręciło mu się w głowie i chciało mu się śmiać ze swoich irracjonalnych lęków. Posiedział jeszcze przez chwilę na posłaniu. Ciężki sen spadł na niego nagle i chociaż teraz z różnych stron pokoju dobiegały niepokojące dźwięki, on już ich nie słyszał. Żona leżąc obok niego ciężko pochrapywała. Z niechęcią odsunęła się na skraj posłania, kiedy wreszcie na dobre ułożył się obok niej. Pewnie nie spał długo, bo kiedy otworzył oczy, wokół panowała smolista ciemność. Zrazu nie słyszał niczego, tyle że czuł czyjąś obecność w pokoju. A może było to tylko złudzenie? Nie, to nie było złudzenie. Jego uszu to dobiegać ciche popiskiwania i jakiś dziwny dźwięk przypominający nieco posykiwanie kota, gdy jest zły i chce odpędzić niemiłą mu osobę. Coś głośno uderzyło o szafę potem jeszcze i jeszcze raz. Przestraszony poderwał się i usiadł. W głowie mu wirowało, wyschłe usta i gardło domagały się wody. Chciał wstać, zaświecić światło, zobaczyć co się dzieje, ale nie mógł. Jakaś potworna siła przyciskała go do łóżka. Nie był to jednak człowiek, ni żadna inna istota z krwi i kości. Było to tak, jakby nagle w jakiś niezwykły, niesamowity sposób wzrosła siła grawitacyjna. Tymczasem cały pokój rozbrzmiewał odgłosami ciosów. Jakie ktoś czy coś wymierzały szafie, ścianom, Robiło to wrażenie, jakby cały dom drżał w posadach. Poczuł, że rozbudziła się także i żona. I że również ona nie może, mimo iż czyni takie próby, podnieść się z posłania. Wkładając w to cały wysiłek nadal próbował wstać. I może by mu się udało, tyle że w pewnym momencie poczuł niesamowity ból w rękach, Wręcz słyszał, jak pękają mu kości przedramienia, ale słyszał też niesamowite, przedziwne harczenie żony. Nie był w stanie niczego uczynić. Ból sparaliżował go, unieruchomił. dom wciąż drżał od uderzeń. Teraz łomotało dosłownie już wszędzie. Zdawało się, że solidny poniemiecki budynek wymurowany z czerwonej, nietynkowanej cegły lada moment rozleci się na kawałki. Nie pamiętał, jak długo to trwało, bo stracił przytomność. Gdy się ocknął, było już dość widno. Zaskoczyła go cisza. Absolutna, niczym niezmącona cisza. I ból. Potworny ból w obu rękach. Usiłował nimi poruszyć. Nie udało się. Wiedział, że ma pogruchotane kości. Odwrócił głowę i kątem oka spojrzał na żonę. W tym samym momencie począł krzyczeć. Przeraźliwie, strasznie, boleśnie. Leżała obok niego zlana krwią, z wielką raną na szyi, z rozdartym gardłem. Leżała martwa i milcząca i nawet nie wiedział, jak się to stało. On żył, ale okaleczony, nie mogąc nawet poruszyć palcami u rąk. Nieopisany strach przygniótł mu piersi. Nie pamiętał, jak wygramolił się z łóżka, jak dotarł do sąsiadów. Nie pamięta niczego. Jedno, co pamięta, to owe dziwne, niepokojące odgłosy w ciemnym pokoju. Stukoty i walenie w ściany i meble. I w końcu ów koszmarny widok kobiety z wyszarpanym z gardła kawałem mięsa. Leczył się długo. Doglądał go Felczer, który jakimś cudem z Żytomierza, zamiast na Sybir lub do Kazachstanu, trafił właśnie tutaj, w okolice Wrocławia. Tyle, że ów Felczer niewiele umiał. Źle poskładane ręce źle się pozrastały. Władał nimi, lecz z trudem. Od tamtej nocy zawsze sypiał przy zapalonym świetle. Tak jakby światło mogło go było wtedy uratować. I jego żona. Opisana historia miała miejsce tuż po zakończeniu II wojny światowej, w pobliżu Wrocławia. Nikt i nigdy nie zajął się rozszyfrowaniem, co by nie powiedzieć, makabrycznej, ale także irytującej zagadki. Milicja i UB miały wtedy inne sprawy na głowie. Miejscowi oficjele nie chcieli nawet wysłuchać relacji okaleczonego człowieka. Żonę pochowali sąsiedzi. Bez księdza, bo go jeszcze w tej okolicy nie było. Bohater naszej opowieści, gdy tylko wyzdrowiał, wyjechał do centralnej Polski. Kontaktu z sąsiadami spod Wrocławia nie utrzymywał, bo i po co. Nikt nigdy nie spisał jego relacji. Dopiero ja, to wiele lat po śmierci bohatera. Gdy mi rzecz całą relacjonował, był tak podniecony, jakby owo nieszczęście dotknęło go zaledwie wczoraj, a nie kilkadziesiąt lat wcześniej. Żałuję, że nie wypytałem go dokładniej, ale nie przypuszczałem, iż kiedykolwiek opiszę to, co od niego usłyszałem. Dzisiaj jest już na to za późno. Ów człowiek bowiem zmarł, i to jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych. A ja nawet nie pamiętam, jak się nazywał. Tylko imię. Stanisław. Ale iluż to było Stanisławów w tamtym czasie. Na dobranoc dla wszystkich miłośników Grosy znów coś z klasyki filmowej, mianowicie główny motyw muzyczny z filmu Alien. Połączenia, świetnego połączenia science fiction i horroru. Znam parę osób, które Aliena nie widziały. Nie wiem jak to się stało, ale jeśli należycie do takich osób to proszę obejrzyjcie, bo warto. A tymczasem dobrych horrorów Smacznych snów I nikt z was nie wychodzi całe zło tak jak nie. Dobrej nocy